Ostatnio tutaj przyglądaliśmy się tej historii i właściwie tak troszeczkę w połowie tej historii musieliśmy skończyć ze względu na czas. I pokrótce tylko przypomnę to, co już dążyliśmy tutaj omówić, zanim ruszymy dzisiaj dalej. Micheasz, który mieszkał na Pogórze Efraimskim za czasów sędziów, jak to czytamy, były to czasy, w którym nie było króla w Izraelu, ale każdy czynił to, co było dobre w jego oczach, to, co jemu się podobało. Michasz wpadł na taki pomysł, aby w swoim domu urządzić sobie kościół, w swoim domu urządzić sobie świątynię i tam zrobił sobie takiego rytego, lanego bożka. W międzyczasie Zatrudnił sobie jeszcze kapłana z lewitów, który mu usługiwał. I miał taki, taki domowy swój kościół, taki, taką domową świątynię Boga Jahwe, którego czcił w sposób, który ten właśnie Bóg zakazał go czcić. Ale najwyraźniej w tamtym czasie każdy czynił to, co mu się podobało i Michaszowi najwyraźniej tak się podobało czcić Boga i nie liczył się z tym co Bóg powiedział, że nie będziesz sobie czynił żadnego posągu, nie będziesz sobie czynił żadnej podobizny, nie będziesz im oddawał czci, nie będziesz im się kłaniał nie będziesz mnie w ten sposób odzwierciedlał i nie będziesz próbował mi w ten sposób służyć najwyraźniej Michasz uznał, że to nie jest nie musi się tego trzymać, ale że w ten sposób będzie czcił Boga, tak jak Sąsied, sąsiedni wszyscy poganie czcili swoich bogów, stawiając im jakieś posągi i kłaniając się przed nimi i Michał miał właśnie taką świątynię miał takiego kapłana i najwyraźniej tutaj widzimy, że nie tylko on sam, ale tam i inni i jego sąsiedzi, najwyraźniej też im się to podobało i yy, miał tak, tak, tak mu się to wszystko dobrze układało, wydawałoby się aż tutaj nawiedzili go danici którzy najpierw w piątkę przyszli, zobaczyli co tam się dzieje w tym jego domu, rozpoznali głos tego kapłana, porozmawiali z nim, poradzili się go, co mają robić i ten kapłan im powiedział, że tak, że Jahwe będzie z nimi, że Bóg ich poprowadzi, że da im powodzenie w tej wyprawie, w którą się udali tam do miasta Laisz, aby je zająć i ci powrócili do swoich pobratymców. Na południe powiedzieli im, że że Bóg daje im tą ziemię w ich ręce wyruszyli tam wszyscy razem i dotarli znowu do tego domu Michała. i zakończyliśmy na tym jak to zabrali z domu Michała te bożki zabrali tego kapłana obiecali mu, że teraz już nie będzie tylko kapłanem w domu jednego człowieka ale będzie kapłanem całego plemienia i czytamy, że kapłan dał się przekonać wręcz ucieszył się kiedy taką propozycję mu złożono i ruszył razem z nimi do tego właśnie miejsca laisz, które mieli zająć. I czytajmy dalej od wiersza 21. Potem zawrócili i ruszyli, wysunąwszy naprzód dzieci i bydło i swój dobytek. Zaledwie jednak oddalili się od domu Michasza, skrzyknęli się mężowie z zabudowań obok domu Michasza i dopędzili synów Dana. I wołali za synami Dana. Ci zaś odwrócili się i rzekli do Michasza: O co ci chodzi, że skrzyknąłeś swoich koło siebie? A on odpowiedział: Zabraliście mi mojego Boga Którego sobie zrobiłem I kapłana I odchodzicie Cóż mi jeszcze pozostało? Jak więc możecie mówić do mnie O co ci chodzi? A synowie Dana rzekli do niego Niech twój głos już się wśród nas nie rozlega bo inaczej natrą na was rozgoryczeni mężowie i utracisz swoje życie wraz z życiem swojej rodziny gdy potem synowie Dana ruszyli w dalszą drogę Micheasz widział, że oni są od niego silniejsi zawrócił więc i poszedł do swojego domu i tutaj właściwie kończy się historia Micheasza w następnych wierszach mamy właściwie przejście do tego, co wydarzyło się wśród Danitów. Że oni tam kontynuowali ten kult i ciągnęło się to aż do czasów niewoli. Natomiast zastanawia mnie, co stało się z tym Michałaszem. Jak on poradził sobie z utratą swojego Boga, którego sobie zrobił. Pomyślmy, cóż to za Bóg, którego miał Michał? Bóg, który nie mógł ani Jego uchronić, ani nie mógł samego siebie uchronić. Bóg, który został ukradziony. I dzisiaj to, na czym chciałbym się skupić i to, nad czym chciałbym, abyśmy dobrze razem pomyśleli, to właśnie nad tą istotą tego, jaki jest nasz Bóg. I kiedy to mówię, to nie mówię w kategoriach nasz, w jakiego my wspólnie razem wierzymy. Nasz w takim sensie, w jakiego my wyznajemy w naszym kredo wiary. Ale kiedy to mówię, to chciałbym, aby każdy z nas zastanowił się dobrze nad tym, jaki jest mój i twój Bóg. Co jest moim i twoim Bogiem? Kto jest moim i twoim Bogiem? Jakie to jest? Co ty masz i co ja mam w swoim w życiu? Co czcimy jako Boga? O dziwo, Pismo Święte nie tylko o tym prawdziwym, jedynym Bogu mówi jako o Bogu. Ale również mówi o Bogach w odniesieniu do tych stworzeń ludzkich, do tych tworów ludzkich rąk. Mówi również o Bogach w kategoriach tego, co człowiek sobie domniema jako swojego Boga. A więc to pojęcie Bóg, chociaż generalnie rozumiemy je w odniesieniu do jednej istoty, to pojęcie ma szersze znaczenie. W życiu każdego człowieka jest jakiś Bóg. Czy ten człowiek jest religijnym człowiekiem, czy też nie. Czy też nazywa to coś lub tego kogoś Bogiem. To każdy człowiek ma w swoim życiu Boga, gdyż tak naprawdę to, co jest najcenniejsze, to, co jest najważniejsze, to, co stanowi sedno naszego życia, to wokół czego nasze życie się obraca, jest naszym Bogiem. I tutaj leży istota definicji tego, czym lub kim jest Bóg w życiu człowieka. Jest to coś lub ktoś, wokół czego nasze życie jest skupione, co jest w centrum naszego życia, co jest istotą naszego życia, co jest najważniejsze w naszym życiu. I co to jest? Kto to jest? Oczywiście ludzie mieli i mają całą plejadę różnych bóg. Myślę, że takim jednym z najbardziej popularnych bogów dzisiaj jest Bóg przyjemności, rozkoszy, zadowolenia, rozrywki, zaspokojenia tych pasji i pożądliwości, jakie są w sercu człowieka. Myślę, że jest to jeden z najbardziej popularnych bogów. Gdzie Całe życie człowieka obraca się wokół tego, jak sobie dogodzić, jak sobie zrobić lepiej, jak sobie zrobić przyjemniej, jak jeszcze czegoś więcej doznać, jak jeszcze coś więcej przeżyć, jak jeszcze swoje życie czymś ubogacić. Oczywiście ten Bóg wyrasta z egoizmu człowieka i samolubstwa człowieka. Ale myślę, że jest to bardzo silny Bóg I w życiu wielu, wielu ludzi Panuje jako autorytatywny pełen mocy władca Ale oczywiście nie jest to jedyny Bóg Jest Bóg chciwości, jest Bóg mamony Porządliwości, bogactwa I niektórzy ludzie całe swoje życie spędzają wokół gromadzenia i gromadzenia i gromadzenia więcej i więcej i ten Bóg jest nienasycony nigdy nie jest zaspokojony choćbyś miał nie wiadomo ile zawsze możesz mieć trochę więcej i najbogatsi ludzie jednokrotnie mówili że jeszcze chcą więcej Mając tyle, że nie są w stanie tego wydać Całe swoje życie I ich potomstwo nie jest w stanie tego wydać A jednak chcą nadal więcej I życie wielu ludzi Obraca się wokół gromadzenia Gromadzenia pieniędzy Gromadzenia rzeczy Więcej i więcej i więcej Oczywiście są inni Którym tak bardzo nie zależy Na tych rzeczach tego świata Ale którzy dla których Bogiem jest jakaś wiedza jakaś mądrość jakieś posiadanie informacji rozwijanie swojego umysłu i oni ciągle żyją y, Czytając, szukając y, y, Starając się dociec Różnych kwestii I to jak gdyby jest sensem i treścią Ich życia i to stanowi o ich wartości I oni wiedzą, ile potrafią powiedzieć Na jaki temat nie potrafią y, się, się dobrze wypowiedzieć dyskutować. I dyskutować I to jakoś daje im poczucie ich wartości I to stanowi o tym, że oni są kimś Że nie są takim głupkiem Nie są tacy ograniczeni Nie są jacyś jak ten, czy ten czy inny ale że oni to wiedzą oni są, oni są oczytani Oni potrafią zająć głos I w każdej sprawie się wypowiedzieć I to jest ich Bogiem Dla wielu ludzi myślę, że ich zdrowie jest ich Bogiem I dzisiaj ten Bożek też jest łechtany. Wielu, już jak tylko może, stara się być super zdrowym i super aktywnym i, i, i troszczy się o siebie i odżywia się odpowiednio i taka dieta, i taka dieta, i taki, i, i wszelkimi sposobami zachować to zdrowie. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że zdrowie jest czymś i że nie powinniśmy dbać o zdrowie. Nie chcę powiedzieć, że wiedza i mądrość i posiadanie informacji jest czymś niewłaściwym. Nie powinniśmy się o to troszczyć. Nie chcę powiedzieć, że same pieniądze, same w sobie, czy posiadanie jakichś rzeczy jest czymś niewłaściwym. Ale jeśli te rzeczy stoją w centrum naszego życia, jeśli nasze życie kręci się wokół tych rzeczy, to Biblia nazywa to fałszywym Bogiem. Jan w swoim pierwszym liście, kończąc ten list, wzywa nas, mówiąc, mówi, dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów. Strzeżcie się fałszywych bogów. Niektórzy upraszczają to i mówią, a dzięki Bogu nie mamy tutaj żadnych figur, żadnych obrazów, nie mamy tutaj jakichś tam y, bożków, przed którymi się kłaniamy, nie mamy tu posągu tego i tego, więc jesteśmy wolni od bałwochwalstwa." O, niekoniecznie. Niekoniecznie próbują za wszelkimi sposobami to co mają, to, to cenne czy to właśnie tą opinię ludzi, czy to zdrowie, czy te pieniądze czy i starają się i jak mogą, dbają o to ale nie mają gwarancji że to zachowają i przychodzi taki cios i przychodzi taka tragedia i przychodzi nagle jakaś zmiana i to wszystko można utracić i co wtedy? co wtedy mają począć tacy ludzie co, co mają począć kiedy znajdą się w takiej sytuacji jak Micheasz który, który mówi zabraliście mi mojego Boga którego sobie zrobiłem i kapłano i odchodzicie cóż mi jeszcze pozostało i dla wielu ludzi już nic nie pozostaje iluż to ludzi popełniło samobójstwo kiedy stracili pieniądze iluż to ludzi straciło chęć do życia i stali się zgorzkniali, kiedy zdrowie im przestało dopisywać. Dla iluż ludzi życie straciło sens, kiedy stracili swoją pracę, która była ich Bogiem. Iluż to ludzi znalazło się w takim położeniu jak Michalasz. Kiedy utracili swojego Boga, wydawało się, że wszystko już stracone, że już nie mają po co żyć. ale nawet jeśli uda im się zachować w tym życiu te swoje bożki to przychodzi na człowieka śmierć zauważcie, że poza śmierć nikt nie przeniesie żadnego fałszywego Boga żaden sknerus ani jednego złamanego grosza nie przeniesie na drugą stronę i cała Twoja piękność i uroda bardzo szybko w tej ziemi wiesz co się zamieni Robactwo to strawi twoje ciało i nic nie zostanie z twojego piękna a twoja reputacja a to co ludzie o tobie mówili jakie będzie miało znaczenie kiedy staniesz przed Bogiem przed Jego sądem Cóż wtedy będą znaczyły te wszystkie ludzkie opinie i to jakie ludzie mieli o tobie dobre mniemanie Żaden z tych bożków nie jest w stanie przejść z na nami przez śmierć. Wszystkie te bożki musimy zostawić, kiedy Bóg nas powoła do siebie. I utrata Boga w życiu człowieka, choćby fałszywego Boga, jest bardzo bolesnym doświadczeniem i Michaszowi tak jak tym wszystkim innym którzy tracą swoich bożków których bogowie mogą być ukradzeni nie było łatwo pogodzić się z tą stratą i cóż ten Michasz miał zrobić? Co, co, co my byśmy zrobili na jego miejscu? jeśli miałby trochę rozumu w głowie gdyby zastanowił się nad tym właśnie, że Skoro to jest taki Bóg, którego można ukraść To dobrze, że go ukradli To po co mu taki Bóg? I gdyby to doprowadziło go do zrozumienia Że to był bałwan Że to był kawał kloca pozłocony I że to było nic nie warte I gdyby to, co stracił Doprowadziło go do świadomości tego, co stracił i gdyby to go pobudziło do szukania prawdziwego Boga, to to doświadczenie byłoby dla niego wielkim zyskiem. I wiecie, czasami tak jest. Czasami tak jest, że ten cios, który przychodzi na życie człowieka, kiedy to wszystko, co sobie budował i co wydawało mu się być jego bezpiecznym imperium, i czuł się dobrze z tym swoim bożkiem rozkoszy, czy akceptacji innych, czy bogactwa, czy czegokolwiek. Kiedy to mu stało zabrane, nagle przejrzał na oczy i zobaczył, że było to puste. Że to wszystko to były śmieci. I zaczął szukać czegoś więcej. Pamiętacie aposta Pawła? Który miał takiego bożka w postaci swojej religii apostoł Paweł przez swoim nawróceniem był bardzo religijnym Żydem bardzo pobożnym Żydem jego Bogiem była ta religia i oczywiście to też jest Bóg ludzie mają takiego swojego Boga religijnego Boga którego czczą w postaci tych wszystkich obrzędów w których uczestniczą i tych świąt, które obchodzą i tej przynależności do jakiejś denominacji która jest o, taka wielka i taka ważna i ma takie tutaj spuściznę niesamowitą co jeszcze i to jest ich Bogiem i Paweł miał taką religię, miał taką spuściznę, miał takie pochodzenie. I był człowiekiem, który sobie to wszystko cenił. I to był jego Bóg. I był gotów za tego Boga zabijać chrześcijan. I był prześladowcą kościoła. Czytamy, że wywlekał ludzi z domów, kobiety, dzieci. Tak bardzo był religijny, tak bardzo był oddany swojej religii. Że wierzył, że wyrządza Bogu przysługę, atakując chrześcijan. Ale pewnego dnia w drodze do Damaszku Bóg zrzucił go na ziemię. Jego religijność runęła w gruzach, kiedy się okazało, że to Jezus Chrystus stoi przed nim jako Pan Światłości i mówi to, ty mnie prześladujesz. Ty mnie prześladujesz. I to był szok, to było, to, to, to wszystko legło, legło w gruzach. Cała ta gorliwość Pawła Całe to poświęcenie To wszystko, czemu w to inwestował swoje życie Okazało się być błędne Okazało się być puste Okazało się, że walczył z samym Bogiem myśląc, że mu służy I później apostoł Paweł pisze W porównaniu z poznaniem Chrystusa Wszystko uznaje za śmieci To wszystko, co kiedyś mi było zyskiem te wszystkie rzeczy, które sobie tak bardzo cenię w porównaniu z Chrystusem to wszystko uznaję za błoto, za śmieci. Za gnój. Dosłownie mówię. A więc tutaj mamy ten kontrast między poznaniem prawdziwego Boga a służeniem innym bożkom. Jakimś błogosławieństwem jest, kiedy Bóg uderzy w te nasze bożki, kiedy pozwoli nam je ukraść. I kiedy dotknie nas Jakąś tragedią I dotknie nas naszym jakimś doświadczeniem Abyśmy mogli otworzyć oczy Abyśmy mogli się upamiętać Abyśmy mogli odrzucić te fałszywe bożki I zacząć służyć całym sercem prawdziwemu Bogu Jakimś błogosławieństwem jest to wtedy Ale iluż ludzi jest takich Nie wiem jak było z tym Jednym Michaszem Ale iluż jest ludzi takich Którzy po takiej stracie albo pogrążają się w jakieś właśnie rozpaczy, z której już nie wychodzą i albo odbierają sobie życie, albo do końca życia już żyją w takim poczuciu, jak jakże to oni zostali skrzywdzeni, jakaż to tragedia im się stała, jakże to Bóg mógł dopuścić, że ich to właśnie spotkało, czy tam tacy byli dobrzy przecież nic złego nikomu nie uczynili, oni chcieli tylko dobrze i tak dalej. I, i żyją w takim poczuciu właśnie straty, która, która już nic nie może zastąpić i, i, i nic im już nie może wynagrodzić tego albo co gorsza mówią, straciłem tego pozłacanego to sobie zrobię posrebrzanego to sobie wystrugam drewnianego już nie będę go ale przynajmniej takiego będę miał chociaż jakąś namiastkę tego co miałem sobie zrobię i próbują odbudować to co było tak bezwartościowe i wchodzą w nowy rodzaj chwalstwa, albo kontynuują to stare w nowej formie i te doświadczenia nic ich nie uczą. Ale dalej tkwią w swej głupocie w służby fałszywym bożkom. Tak jak mówię, nie wiemy, co stało się z tym Michaszem. Biblia wiele razy tak nas pozostawia w takim miejscu, gdzie po prostu nie mówi nam, co było dalej. Ale myślę, że to wcale nie oznacza, że my nie powinniśmy o tym rozmyślać. I oczywiście nie tylko w kontekście, a co tam było z Michałem, ale w kontekście tego, co ze mną. Jeśli Bóg uderzy w moje życie, jeśli w moim życiu przydarzy się jakaś tragedia, jeśli Moje życie zostanie nagle dramatycznie zmienione. Nikt z nas się tego nie spodziewa, nikt z nas tego nie oczekuje. Myślimy, że tak jak dzisiaj jest, tak będzie jutro. Żyjemy w takim błogim przeświadczeniu, że sprawy będą toczyły się takim torem, jakim do tej pory się toczyły. Ale tak nie jest w życiu. Nagle przychodzi dzień, że budzisz się i nie możesz ruszyć ręką jeszcze wczoraj pożyłeś się i wszystko tkało ruszałeś a nagle budzisz się następnego dnia tutaj spuchnięte ramię, nie ruszasz to ręki nagle coś zaczyna Cię bożyć w boku, coś tam nie, do tej pory tak nie bolało, idziesz do lekarza kosztujesz się, że tam jakiś głos Ci urósł że coś tam się rozwijało, nie widziałeś, nagle zaczynasz kichać, kaszleć ptasia grypa, czy jakaś świńska grypa, czy jaka inna grypa Cię dopadła Nagle przychodzisz, a tutaj już nie pracujesz w tej firmie, proszę Pana. Się coś zmieniło. Nagle jesteśmy w kryzysie. Nie ma tu już miejsca. Musimy redukcję zrobić pracowników. Musimy się przeorganizować, a akurat na Pana trafiło, na Panią trafiło, że no przykro nam, a musi Pan gdzieś indziej sobie szukać zatrudnienia. Się Wszystko może zmienić z dnia na dzień. My tu dzisiaj spotykamy się tak spokojnie. Nie boimy się, że ktoś nam szyby powybija. Do tej pory nikt nam nie wybił. Nie spodziewamy się, że ktoś nas tutaj najdzie, że ktoś nas stąd wygoni, że ktoś nam tutaj zabroni się, spotykać, modlić. Ale czy mamy taką gwarancję, że tak zawsze będzie? Czy zawsze tak, taki będziemy mieli spokój i taką możliwość? Tego nie wiemy. To się wszystko może zmienić. Bardzo łatwo jest mieć taką pobożność i taką religijność, która jest czymś tylko zewnętrznym. O, odmawiamy swoje poranne i wieczorne modlitwy i może jeszcze w ciągu dnia ktoś tam się pomodli raz i drugi przychodzimy do nabożeństwa i śpiewamy pieśni i słuchamy nauki Słowa Bożego i uczestniczymy w tym wszystkim co się dzieje aktywnie czytamy naszą Biblię i wydaje nam się, że wszystko jest w porządku wydaje nam się, że jesteśmy ludźmi wiary ale niech no przyjdzie ta burza niech no przyjdzie ten ta zmiana. Dopiero wtedy tak naprawdę okazuje się, gdzie jesteśmy, jaki jest, jak jest nasz Bóg. Tak naprawdę wtedy wychodzi prawda o nas. Kiedy zostaniemy pozbawieni tego, do czego się przyzwyczailiśmy, co, w czym czujemy się bezpieczni. W, w, w tym, co sprawia, że właśnie wydaje nam się, że wszystko gra i tak powinno być ale kiedy zostanie nam to zabrane co wtedy? co w sytuacji, kiedy nie będziemy mogli się tutaj razem spotykać co w sytuacji, jeśli przyjdzie na Ciebie takie doświadczenie i taka choroba że będziesz zamknięty w swoim pokoju przez całe miesiące a może i lata i nie będziesz mógł wstać z łóżka. I nie będziesz mógł tutaj przyjść na nabożeństwo i z nami śpiewać, i modlić się, i czytać słowa. O, ktoś Cię odwiedzi od czasu do czasu, ktoś zadzwoni. Ale będziesz sam większość czasu. W czterech ścianach. Zamknięty ze swoim cierpieniem. Ze swoją chorobą. I co wtedy? Czy wtedy... Ten sam Bóg, z którym mówisz, że tutaj masz społeczność. Czy będziesz, w stanie, czy będziesz w stanie tam doświadczyć tego samego Boga? Czy tam będziesz w stanie radować się swoim Bogiem? Czy tam będziesz w stanie wiedzieć, że nic się nie zmieniło? Jeśli Chrystus jest we mnie, to nadal mam to wszystko, co miałem. Czy nic nie straciłem? Czy nadal jestem tak samo bogaty, jak byłem bogaty? Czy być może okaże się, że to już nie jest ten sam Bóg. Że Twój Bóg Cię zawiódł. Że Twój Bóg Cię rozczarował. Że właściwie to, jak można wierzyć w takiego Boga, który dopuszcza czegoś takiego w Twoim życiu. Nie Nasza pobożność, nasza wiara jest ubrana w jakieś słowa, jest ubrana w jakieś stwierdzenia, jakieś frazy, które opisują jakąś prawdę. I mówimy: Jezus jest Panem. Mówimy: Zbawienie jest darem łaski Bożej, z wiary, nie z uczynków. Mówimy: Bóg jest miłością. I prawda potrzebuje tego wyrazu w tych, w tych, w tych religijnych frazesach, tak mogę tak powiedzieć. W tych nawet biblijnych stwierdzeniach, które my przyjmujemy jako prawdziwe i powtarzamy. Ale wiecie, że jest ogromna różnica między tym, żeby ktoś powiedział, że wierzy w Boga a tym, że ktoś naprawdę wierzy w Boga z całego serca i z całej duszy i ze wszystkich sił. Jest ogromna różnica między stwierdzeniem, że Jezus jest Panem swoimi ustami, a prawdą tego, że Jezus jest faktycznie Panem twojego i mojego życia. I dla wielu ludzi tak naprawdę ich religijność to są tylko słowa. To są po prostu tylko piękne religijne słowa. Są to, jest to czczenie pewnej ortodoksyjnej doktryny, która została im przekazana, którą przyjęli jako prawdziwą, ale to wszystko, to są tylko słowa. I jest wielu ludzi, którzy potrafią odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania i potrafią zacytować. Biblijne prawdy, nie mając tej prawdy w sobie. Nie znając tej prawdy w swoim własnym życiu. To wszystko co mają, to po prostu słowa. Dobre słowa. Pobożne słowa. Prawdziwe słowa. A jednak tylko słowa. Zobaczcie, bracia siostry, tak długo jak te nasze zewnętrzne działania, jak te zewnętrzne formy, jak te słowa, jak te frazesy, jak te wszystkie rzeczy nie prowadzą nas gdzieś głębiej do rzeczywistości. One wszystkie mogą być tylko takim Bożkiem, który może pewnego dnia nam zostać zabrany i okaże się, że nic nie mamy. W końcu nasza pobożność, nasza religijność jest bardzo blisko związana z innymi ludźmi. Kiedyś nasza mama, czy nasz tato nauczył nas jakiejś prostej modlitwy. Albo nauczyliśmy się modlić, słuchając jak oni się modlą. I zaczęliśmy powtarzać naszej dziecięcej naiwności za nimi pewne słowa. Później Bóg posłał jakiegoś człowieka, jakichś ludzi, którzy nam przedstawili Ewangelię, przedstawili nam te proste prawdy, że Bóg nas kocha, że Jezus za nas umarł, że jesteśmy grzeszni potrzebujemy pokutować naszego grzechu i potrzebujemy zwrócić się do Chrystusa, aby nas uratował, zmienił nasze serca, zmienił nasze życie. Ktoś nam to powiedział i to myślą sobie wszyscy dobrze pamiętamy, jeśli to przeżyliśmy. Mamy ją gdzieś blisko w naszych sercach. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że nas, że nas kogoś takiego posłał. kto nam wskazał na Chrystusa, wskazał nam na Biblię, wskazał nam na prawdę. I Bóg użył tego wszystkiego, aby nas zmienić, aby nasze życie uratować. I później Bóg dał nam przyjaciół, dał nam może jakiegoś pastora, może jakichś innych, którzy nas zachęcali, napominali, wzywali, kiedy żeśmy jakoś, jakoś słabli ciągnęli nas yy, napominali nas znowu i, i pomagali nam jakoś iść, iść za Bogiem, mogliśmy się ich poradzić kiedy, kiedy nie wiedzieliśmy co mamy robić mogliśmy razem z nimi się modlić i, i szukać u nich jakiegoś wsparcia ale zobaczcie że również i tutaj dla wielu ludzi to jest wszystko co mają to są po prostu inni ludzie i kiedy zabraknie jakiegoś pastora, zabraknie jakiegoś przywódcy Kiedy zabraknie braci i sióstr Kiedy nagle nie otaczają nas już taką uwagą, jaką kiedyś nas otaczali Albo nie zapraszają nas tak często, jak nas zapraszali Albo już jakoś są bardziej zajęci To nagle okazuje się, że W tym wszystkim gdzieś ten nasz Bóg się gdzieś zgubił I okazało się, że tak naprawdę to ludzie i ich przychylność, ich dobre słowa ich, ich, ich To oni nas ciągnęli gdzieś Ale kiedy zabrakło tych ludzi Kiedy ktoś przestał nas ciągnąć To my już sobie nie mamy tej tej, tej chęci Żeby iść dalej sam za Bogiem Ten nasz cały Bóg To po prostu byli ci ludzie I Niejednokrotnie tak jest Że umiera jakiś świecie przywódca I nagle się okazuje, że jakieś zbory pustoszeją już nie ma tego głosu, nie ma tego pastora, nie ma tego przywódcy i tych ludzi już nie ma. Że to, że to, że to ci gdzieś trzymali. Kiedy zabrakło tego człowieka, nagle się rozpieszkli. I już ich nie ma. Jaki jest mój Twój Bóg? Jakiemu Bogu służymy? Co mamy w swoim życiu? Czy mamy coś więcej niż tylko formy, niż tylko słowa, niż tylko ludzi? Czy nasza pobożność jest czymś więcej? Czy sięga poza te wszystkie rzeczy do tej duchowej rzeczywistości, która nie może być zachwiana? Która nie może być niczym zmącona? Do Boga, który czytamy jest zawsze ten sam i nie ma w nim ani nawet chwilowego zaćmienia, który nigdy się nie zmienia który zawsze jest Bogiem. Jeśli mamy tego Boga, to mamy w naszym życiu pewną stabilność i mamy ostoję, której ani życie, ani śmierć nie jest w stanie odmienić. Psalmista w psalmie 73 mówi takie słowa i posłuchajmy i zastanówmy się, czy faktycznie jesteśmy w stanie w pełni się z nimi utożsamić. Psalmista pyta Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, to mówi do prawdziwego Boga. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi, i na ziemi z nikim innym nie mam upodobania. Nic innego na ziemi. Nie napawa mnie szczęście, nie napawa mnie radością, nie jest źródłem mojego mojego spełnienia, mojego szczęścia. W niczym innym. Nie mam mu Tylko w Tobie. Chociaż ciało i serce moje zamiera. A więc moje życie tutaj się kończy. Moje życie tutaj mija i te wszystkie rzeczy z tym związane przemijają. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki czy to jest mój Twój Bóg czy może służysz jakiemuś innemu Bogowi, który wcześniej czy później będzie Ci zabrany czy masz takiego Boga który jest Twoją nadzieją w niebie jest Twoim upodobaniem na ziemi który jest opoką Twojego serca Stoją twojego życia. Twoim działem na wieki. Kochy nasze głowy podmiot. Kochany nasz Paie. Pada nasze serca. Prosimy, niechaj Twój Święty Duch pokazuje nam prawdę o nas samych, abyśmy nie oszukiwali samych siebie. Łatwo jest zrobić wrażenie na innych ludziach, ale przed Tobą wszystko jest jawne. I Ty dokładnie, Pani wiesz, gdzie jesteśmy, jaki jest stan naszych serc jaka jest nasza religijność, jaka jest nasza pobożność nie. czy jest to rzeczywiście prawdziwa pobożność, która nie jest tylko formą, ale która ma i moc czy też jest to tylko religijna fasada czy jest to tylko religijny pozór a nasze życie kręci się wokół czegoś innego gdzieś w centrum są jakieś inne sprawy jakieś inne wartości Jakieś inne rzeczy, które są po prostu Bożkiem, bałwanem Badaj nasze serca, prosimy Jeśli Panie Widzisz w nas jakieś bałbuchwalstwo Jeśli widzisz w nas jakieś jakąś taką, Jakieś odstępstwo od Ciebie To daj nam tę łaskę upamiętania Daj nam tę łaskę nawrócenia jeśli to możliwe, bez jakiegoś strasznego ciosu, bez jakiejś tragedii. Ale jeśli byśmy w ten sposób nie mieli otrzeźwieć, daj Panie, aby spotkało nas doświadczenie. Daj, abyśmy, ja, tak jak Michasz, znaleźli się w miejscu, kiedy te boszki zostaną nam zabrane. I abyśmy przejrzeli na oczy. Obyśmy się upamiętali. Obyśmy nie trzymali ich kurczowo i nie próbowali odbudowywać tej... Starej religijności, która jest bezwartościowa, ale znaleźć rzeczywistość, która jest w Tobie. Prosimy, prosimy Panie, własce Twojej, nie pozwól nam być małym chwalcami, ale pomóż nam żyć z Tobą. Niechaj to życie będzie realnym, prawdziwym życiem, nie jakimś religijnym pozorem. O to Cię prosimy.